Nie mów nikomu, to tajemnica. Ja. Dzisiaj jest 1 styczeń 2011 roku. Pierwszy odcinek w nowym roku. I była przerwa taka jak na mnie to dłuższa. I tak się znawiam o czym będzie ten odcinek. Pewnie jak zwykle o wszystkim i o niczym. Dobra, zacznę od tego, dlaczego dopiero teraz nagrywam. Jakoś się tak zebrać nie mogłam i tak przekładałam to z dnia na dzień w sumie od, od 27 stycznia. E, tfu, grudnia, co ja mówię? Tak, jestem dzisiaj też rozkojarzona z tego, co widzę. Mm. No więc tak, e, dostałam ekspres i go już wykupowałam i to kilkakrotnie. I jeśli ktoś będzie chciał sobie kupić ten ekspres, ja mam ten model taki ten największy. Jest nowy, jakiś taki piccolo malutki i jest taki, który wygląda trochę jak, no w kształcie powiedzmy koła czy tam owalu ważne. E, ten najtańszy, że tak powiem, co mnie wkurza, tak, nie ma podziałki na, e, jakby to powiedzieć, pojemniku na wodę, no bo na przykład, jak tam kawa ma powiedzmy 200 ml, no to nie mam jeszcze szklanek, że tak powiem odpowiednio, tam kubków o odpowiedni tam ten, no to, że muszę odmierzać miarką sobie wodę i wlewać wtedy do pojemnika. Mm, no i minusem jest to, że kawy są małe. A czy tam, nie wiem, tam cappuccino, czy, czy moka, czy kawa latte Są tam po 220 ml mają, ale inne kawy mają na przykład 110, 120... To jest tak, no pół fliżanki. <laughs> Faktem, że są bardzo dobre kawy, bo to jest arabika, ale... No ale malutko tego, tak jak dla mnie się rano bym taką kawą nie napiła. Mm, ale poza tym jestem zadowolona. Mm. I tak sobie teraz myślę, no bo tak powinno się zrobić rozrachunek z minionym rokiem. No to był ani dobry, ani zły. Tak chyba porówno wszystkiego. No bo dostałam tą pracę, którą chciałam i... i szczerze to jestem zadowolona z pracy. I... No w życiu osobistym bywało różnie, aczkolwiek czasami coś nas zaskakuje i, i to aż tak dziwnie, bo na sam koniec roku, no ale I, i tak też mm, niektóre kontakty się urwały, niektóre nowe są i mm, no a poza tym to, to miałam wypadek samochodowy. 23 grudnia jak jechałam do mojej mamy nie będę się za bardzo nad tym rozwodzić generalnie samochód nie wiem co z nim będzie na lawetę go zabrała um, byłam w szpitalu i, i, i nie mam nic złamanego um, no obicia otarcia i takie tam w sumie szczęście w nieszczęściu Um, aczkolwiek od wypadku coraz bardziej boli mnie kręgosłup. W związku z tym w poniedziałek udam się do lekarza, bo to już jest taki ból, że w nocy spać nie mogę i w ogóle się odeczynam obawiać, czy tam coś się podczas uderzenia nie ten nie stało. Um, jak to było, no na drzewo wjechałam. Znaczy, może nie tyle wjechałam, co e no dobrze, to opowiem może. Ym... Bardzo pomysłowi panowie zrobili połowę drogi, że prawy pas jest wyżej o 10 cm niż lewy. Ja wiedziałam o tym, że to jest wyżej, ale dla osób, które są spoza terenu, to może być to niespodzianką, ponieważ yy, jest tylko tak, znak, tam ograniczenie prędkości chyba 60 i pod spodem jest taka malenka tabliczka, muskok na drodze. No i dobra, jechałam koło 50, także nie było jakieś szarżowanie. Było wywalone pełno śniegu, który był rozjeżdżony i pod tym śniegiem był lód. Trafiłam na miejsce kołami, które były oblodzone. Samochód wpadł mi w poślizg i jak wpadł w poślizg, to lewa strona samochodu znalazła się jakby na tym lewym pasie, tak? Czyli samochód był pod kątem. przeciwka już zaczęły jechać samochody, więc starałam się odbić powrotem na prawy pas. Pewnie jakiś kierowca taki, który dużo go już jeździ, w ogóle by wiedział, jak się zachować. No, mnie to tak trochę niezgrabnie wychodziło, no, ale jak w końcu udało mi się odbić, to tak, że samochód po prostu jeszcze bardziej, znio znaczy, nawet bardziej zniosło w prawo i zaczął jechać na drzewa. Starałam się celować w zaspo, nie udało mi się i przodem, prawą stroną, w drzewo walnałam, otworzyły się poduszki powietrzne. No. Mm. Najbardziej chyba poszkodowana mam prawą dłoń. Mm. No ale to nie będę o obrażeniach mówić. I, i, i co jeszcze? Mm. Od, nie uderzyłam głową, bo w ogóle dziwna rzecz. Siedzenie do tyłu mi pojechało. Także uderzenie od razu się z niego do tyłu pojechało. Em. Z takich śmieszniejszych rzeczy mogę powiedzieć, że, że yy, wiozłam zakupy, które mama proszę, żebym zrobiła i mandarynki latały po całym samochodzie. Cud, że nie dostałam jakąś w, głową, w głowę i soki się rozwaliły w kartonikach, tak, że powiem wybuchły i yy, wszystko łącznie z, z moim płaszczem, który się do niczego nie daje przy okazji, czy się porwał, yy, z moim telefonem, z torebką, ze siedzeniami, wszystko w sokach kleiło się w ogóle, no. Bardzo, znaczy miałam szczęście o tyle, że jadący sam samochód od razu wyprzedził mnie, się zatrzymał, od razu panowie wybiegli i mi odłączyli tam akumulator i tam ten I, i tam byli przeze mną przez chwilę, bo zgłosiłam to na policję w ogóle. Na policji czekałam jakoś godzinę na mrozie, że tak powiem. No bo nie mogłam włączyć sobie silnika tak, żeby się ogrzać, yy, ale jest to usprawiedliwione, ponieważ jak yy, później ja tą drogą, którą jechałam, policja jechałam do szpitala, to ten, to była taka, taki, jakby to powiedzieć tyle tam było śniegu i taka śliska, że samochód, który jechał przed nami, jak się zatrzymał, bo tam pan coś tam, nie wiem, czy nie mógł yy, pojechać dalej, czy coś, wysiadł, to się przywrócił, znaczy pojechał na dupę że tak powiem. No. No ale najważniejsze chyba, że, że mi się nic poważniejszego nie stało. Ym, o tyle jest to miejsce takie kontproblemowe i wkurza mnie to, jak praca opisuje wypadki, które tam się dzieją, ponieważ praca opisuje wszystkie wypadki jako, że spowodowane y, niezachowaniem bezpieczeństwa jazdy. Jeśli jedzie się 40 parę, wydaje mi się, że na takie warunki jest to i tak bardzo znaczy to jest odpowiednie, tak? mamy mam jakieś dwudziestką, jak ciągnik. Um, co jeszcze? I w, w, w tym miejscu przede mną było kilka wypadków. E, taki dalszy kolega mojej mamy, tam z żoną też mieli wypadek i tylko, że oni bardziej, bo są połamani w gipsach i w ogóle. Tego samego dnia, co ja, e, trzy godziny później, że e, e, dziewczyna inna miała wypadek w tym miejscu. Um, a dwa dni później był tam wypadek śmiertelny. Zginął y, siedmioletni chłopiec. A ponieważ y, pani, która kierowała samochodem, nie zdążyła uciec i doszło do y, zderzenia czołowego. <śmiech> no. Także myślę, że chyba, jeśli chodzi o to wydarzenie, to by było na tyle. No, jestem bez samochodu. Będę mieć samochód, mam nadzieję, że do końca stycznia, Suzuki. Mm. Ale to nie wiadomo jeszcze, co powiedzą z tamtym samochodem. bo Miałam AC wykupione, więc rzeczoznawca ma przyjechać i ocenić, bo może uznać za stratę całkowitą, w związku z tym, że samochód już miał 7 lat, a, że poduszki powietrzmy same w sobie i deska to jest jakiś tam koszt. Jednak jeśli y, wszystko by tak <coughs> poszło dobrze, to ten samochód w rozliczenie pójdzie na poczet innego samochodu. Muszę mieć samochód, żeby móc do pracy dojechać. Ja mam nadzieję, że dostanę zwolnienie lekarskie, ponieważ ym, moja praca jest w gruncie siedząca, no i także muszę dojechać jakoś do pracy też siedzieć w ogóle, a no kręgosłup mi na tyle boli, że jest raczej nierealne. No, ale zobaczymy. Mm, wydaje mi się, że powinna chyba jakieś prześwietlenie zrobione, czy tam rezonans, nie wiem, zobaczymy co jutro, nie jutro, w poniedziałek, co w poniedziałek się okaże, mm, co mi tam, na co mnie skierują. Hmm. Także święta były takie, no i w ogóle też tak sobie pomyślałam, że. Bo niewiele osób o tym wiedziało, i to, które osoby wiedziały, dało mi do myślenia, bo, bo to się zwyczaj mówi tym osobom, które są naprawdę w jakiś sposób bliskie. I wtedy też zdałam sobie sprawę z tego, że jedna osoba jest mi naprawdę bliska. Że, że każdy inaczej reaguje na taką informację. Um, że że z pracy, to wiem, że mam na pewno w jednej pracy dwie prawdziwe takie przyjazne dusze, w drugiej pracy jedną. I, i, jeśli chodzi o rodzinę, to z rodziny wie tylko moja ciotka. Od strony taty rodzina nic nie wie, ponieważ nie utrzymujemy kontaktów. Babci nie chcą nic mówić i dziadkowi, ponieważ babcia i tak się denerwuje. I tak jak były śnieżyce do mnie dzwoniła, a czy tam nic się nie stało w ogóle. Nie chciałabym, żeby jeszcze bardziej się martwiła, bo, bo po co? Ym... I... No tak myślę, że skupię się na tym roku minionym. Tak bardziej już nie o pracy i nie o takich smutnych rzeczach. No nie jako dla mnie smutek, dla was niekoniecznie. Ym... Był to rok, który obfitował w rozważanie na temat tego, czy wziąć jakiegoś zwierzaka, czy nie. Bo... zwyczajam się do tego, że mieszkam sama, ale jednak jakoś tak fajnie, żeby coś tam jeszcze było. Był to rok, w którym dochodziło do różnych spięć między mną i moją mamą, ale to jest co roku, więc... Generalnie naprawdę mamy dobry kontakt, się dogadujemy w ogóle, ale przebywamy ze sobą dłużej niż parę dni to się robi gorąco. <grym> mm. No, zaczęłam nagrywać, założyłam audiobloga, bloga, to też jest jakimś wydarzeniem ważnym, wydaje mi się. Też tak nabrałam jakiejś takiej pewności siebie w takich relacjach właśnie, czy pójść coś załatwić, czy gdzieś zadzwonić, czy w pracy nawet, bo na początku się, znowu mówię pracę, ale to, to się jedno z drugim wiąże, że nie jestem taka onieśmielona, że tak powiem nie się stresuje. Chociaż u mnie jest tak, że na przykład mi się wydaje, że się nie stresuje, a się okazuje później, że właśnie byłam zaczetowana, dopiero po dwóch czy trzech dniach wychodzi. A na przykład tak było z tym wypadkiem, że w ogóle policja jak przyjechała i tam, czy tam ludzie się, a w ogóle ludzie się zatrzymywali, ale o dziwo więcej osób się zatrzymywało z obcymi rejestracjami. No i em, co ja chciałam powiedzieć? Zgubiłam wątek. Hmm. A, no, policji się pytali, czy ja nie jestem w szoku, czy coś, no bo normalnie rozmawiałam. Nawet żartowałam, że wcześniej się bagażnik nie otwiera, teraz się otwiera i w ogóle. Wszyscy myśleli, że pewnie coś w jakimś szoku, czy coś. Nie po prostu wiedziałam, że muszę się opanować i też jak do mamy zadzwoniłam, mówiłam bardzo spokojnie i w ogóle przyjechała zaraz po policji, bo też się, trudne warunki drogowe. I, mm, I tak do tego podchodziłam raczej, no normalnie. Dopiero po dwóch dniach w nocy mnie tak naszło. No, że tak powiem, że na taki moment, że sobie poryczeć i w ogóle. Um, no. Cóż, jeszcze... Też ten rok nauczył mnie, że... Czasami do końca nie zdajemy sobie sprawy z tego, czego tak naprawdę chcemy. I, i, I może nam to uświadomić. I nawet jeśli się bardzo zapieramy, to się okaże, że, że to tak nie jest, jak, jakby nam się wydawało. I, i że... Mm, że może świat nie jest taki zły i że może tak naprawdę każdy z nas ma szansę na szczęście, nawet jeśli jest ono daleko. W sensie, y, może nie tyle metafizycznym, co kilometrowym. W ogóle to przesłuchałam dzisiaj podcast Ofon, który był nagrany w Sylwestra. To co o tym myślę, to napisałam już na czacie, na Skype'ie i nie będę tego już komentować. Um, aczkolwiek i, mi jest może ciężko o tyle to zrozumieć, że nigdy w życiu nie byłam pijana. Jeżeli chodzi o alkoholem, kiedy powiedzieć stop i nie nadużywam go i nie piję często i w ogóle. Poza tym mm, staram się nie, nie, nie tracić kontroli. Nie wiem, nie palę jakichś dziwnych ziół i takie tam, nie? Więc może dlatego jest mi to ciężko zrobić. Może powiedzieć, że jestem sztywna i w ogóle pewnie jakbym tyle wypiła, też bym tak gadała. Wydaje mi się, że gdybym tyle wypiła, to bym właśnie nie gadała. No ale to tylko takie moje krótkie tu wspomnienie na ten temat. Przesłuchałam także yy, Skwarka, podsumowanie roku, typy roku i w ogóle. Dziękuję mu bardzo, że on mnie wspomniał w ogóle. Jestem zaskoczona o tyle, że to co ja robię jest totalnie amatorskie. No, tak, yy, wiem, że moje nagrania są ciche, postaram się w najbliższym czasie coś z tym zrobić. I, I nie myślałam, że w ogóle na przykład Skwarek słucha i że w ogóle jakoś tak bierzecie pod uwagę to, że jestem i w ogóle. No, Cóż jeszcze. Ach tak, mam ozdobę jednak świąteczną, mianowicie tam od osoby, która kiedyś była bardzo bliska i nadal utrzymujemy kontakty i wiem, że słucha, tylko że jest do tyłu bodajże 15 odcinków, ale Taką choineczkę szklaną, je powiesiłam na lustrze i nawet jeden stroik postawiłam w pokoju, żeby tak, a i filcowe ozdoby świąteczne z chleba dostawowego powiesiłam na, na kwiatku, ale to chyba o tym już mówiłam, czy nie, już nie wiem. No generalnie tak muszę po prostu się na nowo wdrożyć w to nagrywanie i będzie dobrze. No. Um, cóż jeszcze a ogólnie to polecam wam jednak mimo wszystko wykupować autokasko bo nawet jeśli te 30 lat czy tamina się jeździ bezwypadkowo i w ogóle to czasami przychodzi taki moment że, że faktycznie jest to przydatne a to nie są nie wiadomo jak duże pieniądze um, w ogóle to wczoraj była masakra jeśli chodzi o w ogóle zrobienie jakichkolwiek zakupów wszyscy na hura postanowili robić zakupy i, i, i w ogóle ja nie wiem dla mnie to co powinno być pole do popisu dla policji. Oni nie powinni jeździć, nigdzie po drogach, nie, ani ten, przejechać się po wszystkich marketach, po parkingach, by tyle mandatów nastawiali, że na przykład jeden facet zaparkował na drodze. Jak są te alejki takie wokół marketów, nie? Że można tak jakby dookoła objechać. On zapostawił sobie centralnie taki wielki samochód. I jechała moja mama, za nią jechało jeszcze dwa inne samochody, no i co? Ja wysiadłam, wtedy poszłam powiedzieć im, że nie można przyjechać. Oni wycofali, miała ja nie miała jak wycofać, musiała zawrócić. Ech. Jeszcze była konfliktowa sytuacja, bo mówię, żeby jechała, bo widzę, że się zmieści. Ona powiedziała, że ona nie pojedzie, ona się nie zmieści. No. W ogóle to generalnie, teraz wszyscy uważają, że ja jestem uderzeniowa i tak, samochód jaki powinien mieć, to, to, to było rozważanie pod kątem, y, który wypadł najlepiej w testach uderzeniowych. I że mam tendencję do wjeżdżania na różne rzeczy. Fajnie. Grunt, że z czymś, z czymś nam skojarzą, prawda? Um, cóż jeszcze? Nie wiem, jakoś tak, tak nie mam trochę humoru. Um, co mnie na przykład jeszcze, może powiem, co mnie drażni co przez ten rok zauważyłem, co mnie drażni, to że. Niektórzy bardzo gwiazdorzą chcą zaistnieć za wszelką cenę, a w Polsce jest to na taki zasadzie, że się obrabia tyłek innym, a najlepiej to się zebrać kilka osób i jeździć po tych, którzy są nieobecni. I jeden drugiego nakręca i jechana, nie? Gorzej jeśli później na przykład te osoby to usłyszą w jakiś tam sposób, się dowiedzą o tym, nie? to jest takie, no nie wiem, jeżeli. czy to jest zazdrość możliwe bo dla mnie no nie nie jestem w stanie pewnych rzeczy po prostu ogarnąć umysłem swoim <śmiech> może dlatego, że właśnie jestem jakaś inna czy coś, whatever Cóż jeszcze mogą powiedzieć, mogą powiedzieć, że że nie wiem co że sobie przypomniałam niedawno o tym że kiedyś chciałam się nauczyć grać na gitarze tak i tak bym chciała, sobie myślę. Może takie fajne. Śpiewać nie umiem, to chociażbym sobie pobrzydękała. Ym, I też tak zaczęłam sobie myśleć o tym, jak to by było być z kimś tak tutaj. I, i, I jak to by było przyzwyczaić się do mieszkania z kimś na nowo. Po tak długim okresie i jakby to wszystko wyszło. Wydaje mi się, że jest to kwestia dogadania się chyba i ustalenia jakichś granic i, i, i, i zostawienia właśnie trochę tej autonomii drugim, drugiej osobie. Mm. Właśnie spojrzałam na kalendarz o starej wisi. Hmm. Będę musiała coś z tym zrobić. Jakiś nowy chyba sobie zakupię. Hmm. Um. Jeśli chodzi o same święta, no to bez rewelacji. Yy, tak, że to mnie jeszcze drażni? Drażni mnie to, że ktoś... Już mówiłam o tym kiedyś, nie ma ze mną kontaktu ileś tam czasu, tylko co jakiś czas się odzywa. Niby to złożyć czy nie, ale musi później napisać, że no wiesz, wyszłam za mąż, no wiesz, już kupuję mieszkanie, no, wiesz, coś tam, żeby tylko się pochwalić i pokazać jak to jest super. I bardzo mnie boli to, że moje koleżanki, które ja uważałam, że naprawdę są takim, no... No, trzymałyśmy się naprawdę. No, właśnie to, to, to więcej niż koleżanki, tak? Nawet brzochła przyjaciółki. Trzymałyśmy się na studiach. I boli mnie to, że takim odbiło, bo ona niestety się okazało należą do tych, które jak skończą studia, nie wyjdą za mąż, to masakra. Więc jedna to w ogóle złapała faceta od razu ślub. I tylko było gadanie o nim na żaden inny temat. I, I jak się chciałam z nią spotkać, to że to, to trzeba było uzależnić od tego, czy jej mąż też może w ogóle. Mm. Dziwne takie dla mnie jest, bo jasne, że, że się cieszę, że, że im się układa w życiu i w ogóle, ale A to chyba nie o to chodzi, bo są pary, w których towarzyszy człowiek się czuje fajnie, że można z nim porozmawiać i w ogóle widzieć, że się kochają że taka właśnie energia od nich płynie, ale nie ma tego drażniącego co chwila dziubasku i tam nie wiem co jeszcze i, i takiego, nie wiem, się od i gadania tylko o sobie, bo my to coś tam, bo my to kupimy, bo my to zrobimy, bo my tego. Tylko takie normalna jest rozmowa, że, jest, że są tematy, które się poruszają jako para, ale też indywidualność jakaś jest zachowana, a nie takie... taki smok dwugłowy, tak? Takie... Jedno wchłonęło drugie i... No, nie wdrażnie mi to po prostu. W ogóle jakaś taka marudna jestem, jeśli... to prawda jest, że cały rok ma być taki jak 1 styczeń, No co... mam <śmiech> słuchania tego. Hmm. Um. Mogę jeszcze powiedzieć, że, że postaram się ogarnąć w końcu Adobe Audition. Może wrzucać jakieś tam dźwięki albo coś. A, w ogóle tak, Sławek ma podcast. Tak, Sławek. Ten Sławek, który tak fajnie komentuje. Ten, który ma uroczo juniorka i, i, i fajną żonkę. W ogóle w jednym odcinku jest jak właśnie z żoną wymyślają nazwę dla jego strony, dla podcasta. Podcastu. E, no nieważne tam. No i... Takie to jest przyjemne. Fajnie się tego słucha, prawda Tak fajnie pomontował. No i dobry dźwięk jest, no. Widzicie, potrafię docenić nie, nie jestem zazdrosna i złośliwa. <grych> Więc na pewno będę słuchać. Też obserwuję, że coraz więcej nowych powstaje. Aczkolwiek, no jak się tak rozprawiam z tym minionym rokiem, to powiem tak. Ja słucham nie wszystko, słucham tylko wybrane. I to też nie jest tak, że jak tylko się pojawiają, tylko jak po prostu ja mam odpowiedni nastrój do tego. Nie zawsze komentuję, To nie znaczy, że nie słucham. z yy, wiele podcastów, które mnie bardzo drażnią i których wiem, że nie będę słuchać. I z tych nowych też kilka by się takich znalazło, które w swojej formie mnie denerwują. Jeśli chodzi o Martina, który rzekomo komentarz zostawił na moim blogu, jeśli to faktycznie był Martin, to, to zostawię to... to, to... Tak, o po prostu, bo eee, wydawało mi się, że ta osoba w, w, inaczej napisze, w sensie dojrzałości w jakimś tam stopniu. No. Mm. Cóż jeszcze? Ehm. Też, e, też dostałam taką fajną muzyczkę. Taką, znaczy, to jest nagranie bez, bez że tak powiem, wokalistów, które tam ma dwie minuty coś, jest takie fajne, sobie często je puszczam taki nastroj, Tak mi tak melancholijnie i tak Z jednej strony, z drugiej tak optymistycznie, taka melancholia związana z optymizmem takie, takie No mi się podoba, jeśli autor wyrazi zgodę, to w następnym nagraniu wam to wrzucę um, Co jeszcze Może, może powiem wam jeszcze o tym, a nie czytałam jeszcze super, cudownych, fajnych i w ogóle rewelacyjnych horoskopów na 2011. Postanowiłam w ogóle, że sobie znajdę na 2010, zobaczę, czy coś się sprawdziło. Później sobie przejrzę na 2011 i zobaczę, co tam niby ma mi się przydarzyć i zobaczymy, <śmiech> jak to będzie. Hmm. No i, i dużo milczę, wiem. Z góry to przepraszam, jakoś ostatnio myśli brać nie mogę. No też czytam sobie książki, dalej czytam sobie tą związaną z psychologią ewolucyjną i za jakiś czas będę wam tutaj streszczać co niektóre rozdziały ciekawsze. Na przykład, dlaczego kobiety. Nie, czego kobiety wymagają od facetów i jest to uwarunkowane ewolucyjnie a czego mężczyźni I nie mamy na to wpływu, ale możemy prawda, się temu przeciwstawić Też zaczęłam czytać książkę o łowni o Bogu i tak też troszkę zaczęłam się na nowym buddyzmem interesować, bo kiedyś nawet miałam takie zajęcia z buddyzmu i byłam na jednym spotkaniu z takim buddystą tybetańskim, który mówi tylko po angielsku. Chociaż nie, mówił e, tak, Bąki, w sensie pierdzenie, mówił rosu i mówił kurczak. <głosy> I nieważne, wszystko, co mówił. <głosy> no. Co jeszcze, co jeszcze, co jeszcze? No i tak wszystko tak ostatnio odkładam właśnie, tak spycham. I miałam sobie właśnie kalendarz nowy, taki podręczny w sensie: tam pouzupełniać, różne daty powpisywać, w ogóle jakoś się naprawdę zebrać nie mogę. I dużo śpię. No, co śpię, chociaż mi było do ale W ciągu dnia śpię, ciągle tak na tylko spała, i taka jestem właśnie rozbita. I tak zauważyłam, że czasami w życiu jest tak, że dzieje się coś złego, i jednocześnie coś dobrego, bo równowaga w przyrodzie musi być. Hmm. No. Poza tym, co? Poza tym, drażni mnie to, bo teraz suszek strzelałem za oknem, że wczoraj zaczęli strzelać patardami o 13 i dzisiaj dalej strzelają. I to jest takie wkurzające, że po prostu, jakbym dorwała tych wszystkich i wszystko im pozabierała. Po prostu to. Kurze, naprawdę mi to wkurza. Ale na takie tłumaczenie, bo ja mam małe dziecko, to pójdziemy sobie postrzelać o 15 czy temu, który zobaczył, jak się strzela. Wiecie co, jak ja bym miała dziecko, i żeby zobaczyć sztuczne ognie, to bym położyła i spać o 19, a obudziłabym o północy i bym pokazała mu te sztuczne ognie. Skoro i tak sylwestra z tym dzieckiem spędzam. A nie w ciągu dnia, czy tam o godzinie 20, yy, petardy puszczała. No kurde, jakie to jest... Zresztą nie wszyscy mają dzieci, większość to są górniarze, tak, 14-15 lat, którzy nakupowali z tego badziewia i chodzą i strzelają. Najlepsze jest to, że strzelają pod oknami, strzelają nad samochodami, mogą strzelają sami w jedni w drugich albo idą chodnikiem i rzucają za siebie to takie strzelające. Jakby tak na kogoś to poleciało. No normalnie brak wyobraźni. Wkurzające to jest wielce. No. I tak wydaje mi się, że jeśli chodzi o, o ten rok teraz, co się zaczął, to, to postaram się niektóre rzeczy zmienić. Um, podejście właśnie do niektórych osób, że się okazało tak, a nie inaczej. Um, też zauważyłam, że na przykład osoby, na których myślałam, że właśnie bardzo mi zależy to, to jak przyszło co do czego, to się okazało, że wcale tak nie jest. Nie do końca, tak jak myślałam. Nie wiem, może dojrzewam. I, I tak trochę z nadzieją, znaczy trochę, z dużą nadzieją będę patrzeć na ten rok. Mam nadzieję, że, że pewne jakieś tam pragnienia, które są gdzieś tam w mojej głowie i sercu się spełnią i że w końcu będzie dobrze i będę mogła powiedzieć, że w życiu osobistym jest super. Um. No cóż jeszcze? Mm. Tak też sobie myślę, że takie pieski to mają wyżarąbane w sylwestra, <głos> Jak te stylania całe są. Jeśli chodzi o Sylwestra, to spędziłem go w domu. Ale nie przed komputerem, żeby nie było. Trochę tak oglądałam, czytałam trochę książkę. No. Dla ktoś powie, o Boże, ale beznadziejnie w ogóle. Mi się to akurat podobało, odpowiadało mi. Mm. Bardziej, że mówię, jeszcze się źle czuję i... Jakoś tak no dobra, taki trochę żałosny wyszedł ten odcinek, ale jest obiecałam, że nagram, więc nagrałam następny obiecuję, że będzie weselszy i nie będę już tak marudzić i w ogóle, poza tym wiem, że niektóre rzeczy mówi niejasno, ale tak właśnie ma być <grych> i chciałabym wam życzyć aby ten rok był lepszy od poprzedniego żeby to wszystko, co było złe w tamtym roku, już tym się nie powtórzyło, żeby wszystkie problemy się rozwiązały albo chociaż się zmniejszyły, żebyście dążyli do realizacji swoich marzeń i pragnień, ale też żebyście nie mieli jakichś nie wiadomo jak wygórowanych, bo to tylko frustruje człowieka, bo wiadomo, że się nie spełnią i żebyście nie bali się mieć swojego zdania. I żebyście byli wrażliwi na drugiego człowieka, żebyście odnaleźli kogoś, kto da wam szczęście, a jeśli go macie, to żeby tego szczęścia jeszcze więcej, ale bez tracenia własnego ja. I żebyście, jeśli będzie coś nie tak, to mieli do kogo zadzwonić, do kogoś takiego, kto, kto pocieszy i w ogóle takie coś się naprawdę przydaje. I, I żeby żeby wykształciło się w was coś takiego, żeby nie było tej zawiści, obgadywania i innych w ogóle, tylko taki zdrowy dystans do siebie i do świata. No i żebyście przemykali oko trochę na moje marudzenie. Mhm. I, I jeśli chodzi o typy roku, czy tam nie wiem, tle, ten czas, który ja, ja nagrywam, czy też jakieś negatywy, to nie będę się wypowiadać. No po prostu, tak. No, hmm. no to w takim razie idę sobie zrobić czekoladę. Tak, czekoladę z ekspresu I trochę potruć tyłek co niektórym SMS-ami. Poczytać troszkę, wysłuchać muzyki i poleżeć, bo już mi naprawdę zaczyna bardzo kręgosłupać od tego siedzenia, mimo że już zmieniam pozycję, już prawie leżę na tym fotelu, więc e, takie noworoczne do usłyszenia.